Witam wszystkich w Panu Naszym Jezusie Chrystusie. Miałem takie przygotowane słowo, chciałem się z wami krótko też podzielić. Słowo, które jest gdzieś tam nam blisko, z tego względu, że coś też symbolizuje, tu mamy z przodu, a już nie ma, kielich. Też co tydzień, jak mamy wieczerze, właśnie Kelich symbolizuje tą pamiątkę wieczerzy pańskiej i to, co za sobą też niesie, jaki, jaki przekaz, i Dzisiaj chciałem tylko krótko też powiedzieć o kielichu. Bo w Biblii to się często prze, przejawia, to słowo kielich, czy to stary, czy nowy testament. W Starym Testamencie to słowo kielich oznacza słowo ko, kos. I ono nie oznacza ani dobrze, ani źle, po prostu jako słowo, jako kielich. I dopiero wtedy, kiedy nadaje się jakiś, opisuje jakiś się kierunek, co to ma znaczyć, Jakoś konkretne znaczenie, jakąś myśl, to dopiero możemy gdzieś to zobaczyć, czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego, co to ma symbolizować. Jako przykłady podam z kilku fragmentów ze Słowa Bożego. W Księdze Izajasza też czytamy o kielichu, to jest kielich Bożego gniewu. I 57, e, werset, 17, 57 rozdział, 17 werset księgi Izajasza mówi: Przebudź się i powstań o Jerozolimo, ty, która śpiła z rąk samego pana, Kielich pełen jego zagniewania, czarę oszołomienia, wypiłaś, opróżniłaś do dna. To jest przepad w Biblii Warszawskiej. Psalm 116, od 12 do 13 wersetu mówi. Cóż oddam Panu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, które mi, mi wyświadczył. Wezmę kelich zbawienia i będę wzywać imienia Pana. I czytając dalej Ewangelię Mateusza, to jest 26 rozdział, 38-39 werset. Wtedy Jezus powiedział do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A odszedł już trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty. W Koryntianach też czytamy fragment, też, który się odnosi do Wieczerzy Pańskiej, który mówi o kielichu błogosławieństwa, który błogosławimy. Więc Jak widzimy też obrazowo, tak mówiąc, te różne aspekty kielicha, które to wyraża w Słowie Bożym, od kielicha błogosławieństwa, kielich zbawienia, wywyższenia Boga, po kielich gniewu Boga, który spadł na Izrael z nieposłuszeństwo, ale także czytamy w Słowie Bożym kielich, który miał wypić Jezus Chrystus. To był kielich gniewu i bólu i też śmierci męczeńskiej. Znamy też sytuację w Ewangelii Mateusza, kiedy dwóch uczni Pana chciało być po prawicy i lewicy się wykłócało w jego chwale. Jezus im powiedział, że teraz nie będą pić kielicha, który on pije, ale w swoim przyszłym czasie pić będą. I tutaj, bracia i siostry, chciałem się tak użyć obrazowo jako przykład w naszym życiu, jaki my kielich pijemy. Każdy nas tutaj sam Siebie, jak wie, za siebie zda sprawę przed Bogiem. Każdy z nas ma wytyczoną też drogę przez naszego Stwórcę i każdy z nas też dokonuje wyborów każdego dnia świadomych. To są decyzje, które noszą ze sobą konsekwencje. Konsekwencje przyjęcia też Ewangelii i chodzenia też z Bogiem. I każdy z nas ma też swoją historię do dnia dzisiejszego z życia podążania za Chrystusem i brania też krzyża lub czasem Jego niebrania. Często przewijają się tematy trudności w życiu, cierpienia, smutku, nieprzebaczenia, rozgoryczenia, braku sił i zmęczenia też duchowego. Czasem przymykają się pytania czemu? aż do pytania o stagnacji i braku pragnienia, aby szukać bliskości, obcowania z Bogiem w konsekwencji może to doprowadzić do letności w sercu. I wiecie, myślę, że znamy takie przysłowie, które mówi, że życie to kosz goryczy i garść szczęścia. I Być może coś w tym jest, jakieś, jakieś ziarno prawdy. I sami musimy też zweryfikować, ile w naszym życiu tych cudownych mieliśmy sytuacji. Radości, błogego spokoju, doświadczenia cudownych chwil. I to tak mówię do nas, jak po ludzku mówiąc. Ja, kiedy, ja pamiętam, kiedy się nawróciłem, myślę, że każdy z nas, kiedy się narodził na nowo z Ducha Świętego, przez dłuższy czas wszystko było takie, wiecie, kolorowe, cudowne. E, tak przysłowiowo, by mogły spadać my od meteoryty z nieba na Ziemię i spalić całą Ziemię. Mnie to nie interesowało, bo ja pójdę do Pana bo ja po prostu z innej perspektywy wszystko widziałem, nic się dla mnie nie liczyło ale tak po ludzku mówiąc zaczęły przybywać lata i człowiek przysłowiowo zaczął schodzić na ziemię i twardo po niej stąpać i wielokrotnie zaczęło się doświadczać problemów trudności, bólu zmartwień, niepokoju i pytań na które nie było odpowiedzi i ważna też jest rzecz, jak w takich okolicznościach się zachowywaliśmy. Kiedy czas tak upływał i przychodzi się do oświadczenia czasem, można popaść w pewną taką, wiecie, rutynę, która może doprowadzić, że dojdziemy do miejsca, gdzie zaczniemy popełniać błędy i głupoty w swoim życiu. Z powodu frustracji i braku jakikolwiek akceptacji, na stan, w którym po raz kolejny się znaleźliśmy. I pytanie, z jakiego powodu się znaleźliśmy w takim stanie, że coraz to większe błędy się popełnia, które nie przynoszą nam chluby. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, od 16 do 17 wersetu czytamy Miejcie, miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, Zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Czytając dalej czwarty rozdział od 15 do 16 wersetu, czytamy Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu. To są mocne słowa, takie korekty, też ostrzeżenia dla nas, ale i też zachęty. Kiedy cierpimy z powodu też naszych błędów, oczywiście na własne życzenie, i kiedy w ten sposób cierpimy, nie przynosi nam to żadnej chluby, ani przed Bogiem, ani przed ludźmi, i wiecie, takie codzienne czasem sytuacje, w których się znajdujemy, że tak powiem, można się zaciąć, uprzeć w swoim sercu. i Czasami się pojawiają takie słowa jak nie przeproszę, dogryzę, bo ktoś mi podpadł, nie odpuszczę, upilnuję sobie tego człowieka i mu jeszcze pokażę. I czasami to ma swoje też konsekwencje tego typu działania takie zachowania. Powstają dodatkowe konflikty, które mogą za sobą mieć no, nieciekawe sytuacje i przynoszą czasem ból i nawet łzy. I takie jest pytanie, czy Bóg wejrzy na takie łzy? Czy będą dla Niego cenne? Ja, tak jak patrząc na Słowo Boże, obawiam się, że raczej Nie jedynie my wyjdziemy z takich sytuacji mocno pokieryszowani wyciągając wnioski lub czasem ich nie wyciągając ale to jest taka ta jedna strona tego medalu bo chciałem się też drugą stroną też medalu podzielić tą, jak to się mówi tą lepszą, tą, która też nas zachęca do tego, kiedy jesteśmy w takich właśnie sytuacjach która też może pokrzepić że nie pozostawia nas tak w tych samych, po prostu bez niczego i kiedy przychodzą do naszego życia takie doświadczenia, czasem dłuższe, czasem, jak wiecie, są krótsze, a czasami ma się wrażenie, jak one być nigdy nie miały skończyć. I one przychodzą z różnych stron. Widzimy lub słyszymy czasem rozłamy w rodzinach pomiędzy rodzicami i ich dziećmi z powodu Ewangelii. Brak jedności w rodzinie. Kiedy własne dzieci depczą miłość rodz swoich rodziców, bo nie uznają ich Chrystusa. Kiedy możesz się zawieść na najbliższych, na tak zwanych przyjaciół, którzy potraktują Cię jak Józefa, jego bracia, którzy go wrzucili do studni ze względu na to, że byli zazdrośni o niego. Kiedy będą robić Tobie po tak zwaną, jak to się mówi, podgórkę w pracy, bo Twój duch ich będzie po prostu irytował i będą to robić ze względu na Ewangelię ze względu na Twego i Mego Pana i w takich różnych właśnie sytuacjach kiedy chodzimy też przed Panem w czystości sumienia w szczerości pokorze nie przeklinając, lecz się modląc o, też o takich ludzi, o takie sytuacje to jest ten czas kiedy też wchodzimy do własnej też komory modlitwy, o czym Słowo Boże mówi i być może czasem możemy jak Hiob też powiedzieć, jako obraz, który nam też, też daje, kiedy jesteśmy w tej modlitwie, w takich sytuacjach, kiedy nasze serca są też czyste i czytamy w dziewiątym rozdziale, 11 wersecie Księgi Hioba i 23 rozdział od 8 do 10 wersetu Oto przechodzi obok mnie, a nie widzę go. Mijam je, a ja go nie dostrzegam, ale oto idę prosto, a jego nie ma. Cofam się, a nie dostrzegam go. Idę w lewo, gdzie on działa, a nie oglądam go. Idę na prawo, a nie widzę go. Gdyż on zna drogę, którą kroczę. Kiedy mnie doświadczy, wyjdę jak złoto. I czasem w takiej modlitwie, w takiej komorze naszej modlitwy, w naszych tych sytuacjach, czasem to przysłowiowo się mówi, że niebo, jakby było z betonu, że nie ma odpowiedzi. Czas się wydłuża, a my się nie cierpi, wymy i bez względu jak to się mówi, czy to jest mężczyzna czy kobieta, bo jak to się mówi między facetami się tego niby nie mówi ale każdy w swojej komorze kiedyś szczery przed Panem wylewa swe serca wylewa swoje łzy przed Bogiem i jak wiemy choć te łzy czasami kapią na nasze ubrania, na podłogę po czasie wyparują i ich nie ma, nie ma śladu po nich i takie pytanie jest, czy to pójdzie w zapomnienie? Czy Bóg jest jak człowiek? Czy Bóg zapomina? Czy Bóg nie zbierze tych łez do swego kielicha? Obrazowo, tak mówiąc oczywiście. Czy nie są dla Niego cenne te łzy, które są wylewane? Które też są wyrazem Twojej wierności dla Ewangelii, dla Twego i Mego Pana? Wiecie, jak czytamy słowo, Bóg nie miesza tego, co jest dobre ze złym razem, żeby to wypić, ale możemy też pójść takim przykładem, który też mówi też psalmista o tych łzach, czy gdzieś Bóg je dostrzega i sytuacje, w których też przechodzimy i też powiedzieć za psalmistą, to jest w 56 rozdziale, 56 psalm to jest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 Abym chodził przed Bogiem, w światłości żyjących. Myślę, że też w ten sposób obrazuje, kiedy Dawid wywyższa Boga i ma w nim nadzieję, ufa mu. Czasem przychodzą takie pytania. Mieliśmy mieć teraz ostatnio wczoraj mieliśmy spotkanie braterskie, ten temat nie był poruszony, ale tak często chodził mi też po sercu, że czasami kiedy nie ma tej takiej odpowiedzi, różne są w naszym życiu sytuacje i często czy cierpimy, nie mamy jakby tak bezpośrednio odpowiedzi na nasze sytuacje i czasami może przemkną takie myśli, czy w tym jest Bóg ze mną. I Bóg jest jako Bóg osobą, której nie idzie przewidzieć, nie idzie czegoś zweryfikować na zasadzie, czy w tym i w tamtym czasie tak Bóg odpowie. Bóg jest tak niesamowity, że w, nie, w czasie, w którym nawet Go się nie spodziewamy, przychodzi ze swoją odpowiedzią. Czasem tu nie jest odpowiedź na zasadzie, że konkretne zdania nam powie danej sytuacji, ale czasem to jest po prostu ten pokój, który przewyższa wszelki rozum, który Bóg obiecał, że jeżeli będziemy Mu ufać, jeżeli będziemy chodzić w Jego też świętości, czystości serca, że Bóg nas nie zostawi i ten pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Czasem nam się wydaje, że w takich sytuacjach powinniśmy, jak to się mówi, odchodzić od zmysłów, większe błędy popełniać, ale Bóg przychodzi swoją obecnością i też w ten sposób jakby nas, nam to potwierdza, że jest przy nas, że nas nie zostawił. I tym, co chciałem właśnie się podzielić, że czasami w różnych sytuacjach różne rzeczy przechodzimy. Fajnie to jest, kiedy są dobre rzeczy, tylko takich mówić, ale czasem się dzielimy też między sobą. Być może ktoś z was też takie rzeczy przechodzi i Bóg przychodzi też z pomocą w swoim określonym czasie. I też przestrzega, żebyśmy takich, jak to się mówi, na własne życzenie błędów nie popełniali, bo te łzy czasem wylane będą, jak to się mówi, na własne życzenie. Ale kiedy wylewamy te łzy przed Bogiem, te szczere, prawdziwe i kiedy cierpimy dla Ewangelii, to jest to dla nas też zachętą, że to nie idzie gdzieś na podłoga, wyparowuje, że Bóg to widzi. I jak tu psalmista powiedział obrazowo, że jest to zapisane w jego księdze. Amen. Amen. Że powstańmy do też modlitwy i abyśmy mogli też, myślę, każdy z nas podziękować za każdy dzień, za dzisiejszy dzień. I tym, że Bóg nas. Nie zostawia, jak to się mówi, pastwę losu, ale co jakiś czas przypomina o sobie, że obecnie jakiej jesteśmy sytuacji, On jest przy nas. Ojcze, dziękujemy Ci za Twego Syna, Jezusa Chrystusa, którego nam dałeś, który nas zbawił, który przelał za nas swoją krew. Mamy bezpośredni dostęp do tronu Twej łaski, Ojcze. I dziękujemy Ci za każdy dzień, że otwierasz też nam oczy na Twoje słowo, że przypominasz nam o tym, że nawet kiedy mamy trudne sytuacje, aby tyle nie narzekać, ale żeby też w tym dostrzegać to, że czasami nas wychowujesz, nam coś pokazujesz, że czasami to jest z naszej winy, z naszej czasami na tej głupoty, że coś zrobimy. Ale to nie jest, nie jesteś jak człowiek, który zapomina, który machnie dziś ręką, ale Ty widzisz, patrzysz na nas i nas prowadzisz i za to Ci, Ojcze, dziękuję, za Twojego Syna, który nam dałeś, który nas uświęca, prowadzi, dzięki Twojej łasce. Amen. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, że możemy przychodzić do Ciebie, wylewać przed Tobą nasze serca, szczerze mówić o tym, co przeżywamy, z czym się zmagamy, nie udawać niczego przed Tobą, nie próbować Zrobić na Tobie wrażenia, gdyż Ty widzisz dokładnie stan każdego z nas, znasz nas na wskroś, znasz wszystkie nasze myśli, dążenia. Wiesz o nas wszystko, jesteśmy przed Tobą jak otwarta księga. Daj Panie, żebyśmy w tej świadomości Twojego jedzenia wszystkiego o nas przychodzili do Ciebie w szczerości serca uniżając się i wywyższając Ciebie. Błogosław to nasze dzisiejsze zgromadzenie i dopomóż, by każdy z nas mógł być przed Tobą właśnie w szczerości. Takiego szukasz serca, które Cię będzie szczerze wiedzieć w Duchu. Te wszystkie zewnętrzne rzeczy, słowa, które nam wypowiadamy, to wszystko niekoniecznie niesie prawdę. Natomiast Ty szukasz chwalców, którzy Cię będą czcili w duchu i w prawdzie i daj Panie, żebyśmy mogli stać przed Tobą właśnie w takiej postawie prawdy, szczerości i w duchu wsparci Twoim duchem, wielbiący wiel Ciebie i radujący się Tobie. Przebawij do nas, pociągaj nas ku Tobie, daj nam łaskę, daj wsłuchiwać się Twój głos, rozważać Twoje słowo. I oddawać Tobie należną cześć i chwałę. Amen. Amen. Pani Boże, Ty, tworzyłeś świat, dałeś życie, dałeś nam życie, i też jesteś blisko. i tu możemy widzieć, ma trzymawiają Ciebie, Tutaj, bo myśmy z tego doświadczali i tej świadomości kroczyli całe nasze życie każdego dnia wiedzą, że jesteś blisko, że wspierasz jako dobry ojciec, ale też jako dobry ojciec tracisz napominasz, wychowujesz Dobrymi uczniami, dobrymi służbami, dobrymi połączeniami. Proszę, Amen. Także dziękuję za łaskę, która, którą możemy doświadczyć. żyjąc nas w broskach, w bólach, ale też przychodzić z nami przez zwycięstwa i radości. Takiego życia z Tobą zawsze, żebyśmy nieustannie się odbieli, nieustannie nie patrzyli na Twoje oblicze święte. Dziękuję Ci, że ludzie, dzień, kiedy otworzyłeś oczy, że mogłem przejrzeć, że wyrwałeś mi z w nocy, Proszę Cię o to, że jeszcze tego nie naby za jasno jego wysać. Daje im światło naszych sercach, żeby to była. światło w To się myślimy też o naszej rodzinie, o tych, ludzi, którzy się źle mają, naszych braci, którzy cierpią na świecie za wiarę. A też proszę cię o Panie Królów, żebyśmy to widzieli, żebyśmy patrzyli na siebie już codziennie, żebyśmy zawsze. Pociągali. Chcieli być jest ojca dziękuję ci, że taką perspektywą <trymne> na pewno, że swoje dziecko i dziękuję ci też, że zachowałeś resztkę swojego ludu tutaj w Polsce, w Bejterowie i dziękuję ci, że podtrzymujesz. on wzrastał, aby był światłem ciemności. Musimy mieć też za to miejsce. I wierzę, że się jeszcze nie raz tutaj uwierzysz. Mm. I uwierzymy Cię. Uwielbiamy Ubiegiamy Ciebie, bo to jest wielki przywilej i darmo, do Ciebie przychodzić. Z biedności słucham. Mm. Dla Twojej świętej chwały, nie mieszkańcy, a Amen. Amen. On na tronie siedzi płynie z krąg, krąg, kojąc ciało i duszę moją miłością Twą przyciągasz mnie w twych ramionach pokój mu blisko Ciebie pragnę być przy Twym sercu pragnę żyć moim sercem Dobra, Twymi mieszkać słysząc serca Twego rytmu. Mówisz mi słowa o miłość, darmo dajesz siebie mi. Mnie przyciągnij jeszcze bliżej, złączmy serce jednostki. Moim sercem zawładnij. W liczu, twojej chwały i czci, znieść każdy grzech, rozerwij więzy, uwielbienie niech brzmi, bo Twoje jarzmo jest miłe, co przemiu chce nieść, Tyś pełen mądrości. Chwała, niech się tak zarazują. że jesteśmy Twoją własnością. Dziękuję Ci, że Ty nas sobie wybrałeś. Tak Tobie podobałeś. się i dzisiaj. Kogo sobie te dzieci, które tu są, Pani, i one Cię wielbią, Czy przez śnieg, czy przez głowę, czy przez one ci też gierwią. Tak Dziękujemy Ci, Panie, że mogą Twojej łasce, w Twojej świętej krwi, oczyszczeni, Ciebie, Boga naszego, tak to, Bóg, do końca się wierni we wszystkim. Chwała Cię, Ojca, w Jezusa. Amen. Amen. Panie Panie, wiem, że każdy dzień naszego życia był dniem chwały, Twojej chwały w nas, Twojej chwały przez nasze myśli, słowa, Nasze postępowanie, nasze świadectwo o Tobie. podliwe się być własce łasce Twojej, uzdalniaj nas do bycia Twoimi chwalcami. Uzdalniaj nas Panie, podobać się Tobie, przysposawie nas, przybliżaj nas do Ciebie, przemieni nasze serca. Objawień się nam w swojej wielkości, wspaniałości, miłości, dobroci, w Twoich wszystkich przymiotach, atrybutach, abyśmy wpatrując się w Ciebie żyli życiem odzwierciedlającym Twoją wspaniałość. Prosimy, byś w mocy Twego Ducha przemienił, kształtował nas, wypełniał nas tym biwiańskim życiem, nowego człowieka w Jezusie Chrystusie. Bądź uwielbiony w naszym życiu. Panie, pragniemy wiernić Ciebie, wywyższać Twoją świętość. Amen. Amen. Ewangelia Łukasza, dziewiętnasty rozdział. W pierwszych wierszach tego rozdziału czytamy, że Pan Jezus wszedł do Jerycha i był tam pewien człowiek przełożony nad celnikami, bogaty człowiek, Zacheusz, który pragnął zobaczyć Jezusa, ale był człowiekiem małego wzrostu. Wszyscy niskiego wzrostu wiedzą z jakimi to różnymi wyzwaniami się wiąże ale ten człowiek nie zniechęcał się tym, że jest małym wzrostem, czy raczej potrafił znaleźć sposoby, żeby sobie w życiu radzić będąc niskiego wzrostu. I czytamy, że on wszedł na drzewo Sykomory, aby zobaczyć Jezusa, który miał tamtędy przechodzić. Tymczasem Pan Jezus, gdy Przybył na to miejsce, zobaczył go i powiedział w piątym wierszu Zacheuszu, zejdź natychmiast, gdyż dzisiaj muszę się zatrzymać w twoim domu. I Zacheusz szybko zszedł i przyjął go z radością. Natomiast ludzie wokół widząc to, szemrali. Zaczęli zadawać sobie pytania. Zaczęli dyskutować na temat tego, z kim ten Jezus się zadaje. Mówi, do grzesznego człowieka, do grzesznika przyszedł w gościnę. A Zacheusz stanął i rzekł do Pana. Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś cokolwiek wymusiłem, jestem gotów oddać w czwór nasu cztery razy tyle, co wymusiłem, tyle jestem gotów oddać. Hmm. Co spowodowało taką zmianę, taką postawę? Co spowodowało tę gotowość tego człowieka, by oddać nagle jednego dnia połowę zgromadzonego majątku i naprawić krzywdy, które do tej pory ludziom wyrządzał. Pan Jezus skomentował to w dziewiątym wierszu mówiąc dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu. Wczoraj tutaj spotkaliśmy się z czterema braćmi i dwoma siostrami z takiej wspólnoty menonickiej. Znaczy oni z różnych stron świata. Jeden był z Rumunii, dwóch ze Stanów Zjednoczonych, małżeństwo z Wielkiej Brytanii i siostra, która jest Polką, ale teraz mieszka też z tym małżeństwem w Wielkiej Brytanii. I pytaliśmy ich o ich zbawienie, o ich nawrócenie. Jak to jest nawrócić się będąc menonitą, będąc w domu, gdzie od małego dziecka czyta się Pismo Święte, modli się, ma się taką religijną, ma religijne wychowanie i oni, kilku z nich składało świadectwo o tym, jak będąc właśnie w takim środowisku dosyć hermetycznym. Menonickie środowisko jest podobne do środowiska Amiszów, tyle że oni są troszkę bardziej współcześni, nowocześni, używają samochodów, telefonów komórkowych, prądu i różnych wynalazków nowoczesnych, ale nadal są dosyć hermetyczną z wspólnotą i taką oddzieloną powiedzmy od tego, co jest wokół. Więc dzieci są wychowywane często w domu, albo są uczone przez rodziców, albo mają swoje menonickie szkoły, gdzie te dzieci są kształcone, żeby mieć jak najmniej kontaktu z otaczającym, grzesznym, złym światem. Więc pytaliśmy, jak to jest właśnie w takim środowisku się nawrócić, po czym poznać. Bo takie dzieci często od małego nic innego nie znają. One potrafią cytować Biblię. Potrafią się modlić, odpowiadają właściwie na pytania, które im się zadaje, więc jakby kiedy następuje to nawrócenie, od czego oni się mają nawracać i do czego? I ciekawe było właśnie to, jak opowiadali, że pomimo tego całego wychowania i tego bycia w takim bezpiecznym, bardzo religijnym środowisku, przychodził moment w ich życiu, czasami w wyniku jakiegoś odstępstwa, czasami w wyniku jakiegoś popadnięcia w grzechy, a czasami po prostu taka świadomość, że pomimo tego, że jestem religijnym człowiekiem, potrzebuję się na nowo narodzić. I zaczynali wołać do Boga i prosić Go, żeby dał im nowe życie. I mówili o pokoju, który towarzyszył im w wyniku takiego przyjścia do Chrystusa. To było ich świadectwo. Ich świadectwo było takie, że do tej pory mieli jakiś wewnętrzny brak pokoju, pomimo religijności, aktywności, jakiś dystans z Bogiem, a tutaj doświadczali takiego wewnętrznego pokoju i takiej radości i pewności tego, że są dziećmi bożymi. To jest piękne świadectwo i niektórzy być może z nas mają podobne. Tutaj mamy przypadek człowieka, który do momentu spotkania z Jezusem prowadził życie skoncentrowane na gromadzeniu majątku dla siebie. Człowieka, który był w gronie znienawidzonych poborców podatkowych. W tamtych czasach troszkę gorzej to wyglądało niż w naszych. Niektórzy, którzy mieli do czynienia z Urzędem Skarbowym mogliby też opowiadać świadectwa i nie wszystkie radosne. Natomiast w tamtych czasach poborcy podatkowi byli bezwzględni. Rzym nakładał podatki, poborca podatkowy był zmuszony od każdego obywatela zebrać te podatki, ale jeśli był chciwy, a większość poborców podatkowych była, jeśli wiedział kto ile ma, to potrafił wziąć więcej niż Rzym wymagał. I to, co udało mu się wymusić ponad to, co Rzym wymagał, szło do jego własnej kieszeni. A więc oprócz pensji, którą dostawał od Rzymu, dodatkowo miał drugą pensję, czasami przekraczającą znacznie tamtą, przez to właśnie wymuszanie na ludziach nadmiernych podatków. Dlatego, gdy tacy właśnie celnicy przychodzili do Jana Chrzciciela, to on mówi, nie bierzcie więcej ponad to, co powinniście jako poborcy podatkowi. To było jednym z takich powszechnych grzechów tych poborców podatkowych. I zacheusz. Jak inni poborcy podatkowi, dorobił się majątku, wymuszając na ludziach. I zobaczcie, spotykając się z Jezusem, zjadając posiłek z Jezusem, w jego życiu następuje jakaś dramatyczna, dramatyczna zmiana. I ten człowiek nie ma takiego myślenia, jak wielu dzisiaj. W kościele, że nawracam się, no to mam czyste konto. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. To, co do tej pory nakradłem, zrabowałem, to, co nabroiłem w życiu, to już nie muszę nic z tym robić, bo przecież Pan Jezus zapłacił za to na krzyżu swoją śmiercią. Ja teraz tylko przyjmuję Go do swojego serca jako mojego Zbawiciela i mogę sobie żyć nowym życiem. Czasami ludzie, którzy mają przestępczą przeszłość, swego czasu tutaj przez parę lat, dobrych parę czy paręnaście lat właściwie, chodziliśmy do więzienia, do aresztu tutaj w Eichrowie w kilku braci i rozmawialiśmy z wieloma takimi i i jednym z ich obaw było, co? co będzie, jak my się nawrócimy, to co teraz, mamy się przyznać do wszystkich naszych zbrodni, teraz mamy odsiadywać, nie wiadomo jeszcze ile, za te nasze stare grzechy? Kiedyś taki jeden z złodziejaszek przyszedł do jednego z braci i mówi, to co? Teraz chcesz, żebym przyznał się i, i stanął przed sądem i, i miał za to wszystko teraz odpowiadać? I ten brat mądrze mu odpowiedział, jeśli staniesz przed ludzkim sądem i przyznasz się do swoich win, poniesiesz karę, która się w końcu skończy. Ale jeśli przyjdzie ci stanąć przed Bożym Sądem, ze swoimi grzechami, ze swoją nieprawością, skrzywdą, której, której dokonałeś, i usłyszysz Boży Wyrok, to już tam nie będzie końca tej kary. Już nie będzie odwołania od tej kary. Poniesiesz swój wyrok na całą wieczność. Wielu ludzi, Dzisiaj traktuję nawrócenie w bardzo połowiczny, lekki sposób. Dla wielu ludzi jest to właśnie zrobienie jakiegoś gestu na ewangelizacji, czy jakimś nabożeństwie. Dzisiaj ewangeliści często silą się jak mogą, żeby tylko ludzie w jakikolwiek sposób dali znać, Mówi, wszyscy niech pochylą głowy, niech wszyscy zamkną oczy i teraz jak nikt was nie widzi podnieście rękę do góry, tak chociaż troszeczkę, minimalnie, choćby nad głowę, żebym ja zobaczył, tylko on patrzy, nikt inny nie ma patrzeć, tylko on patrzy. I o mówi, widzę tam jedną rękę, żeby zachęcić innych, żeby oni też słysząc, że ktoś tam podnosi rękę, się czuli zachęceni, no to ja też podniosę, jak ktoś tam podniósł. Więc różnego rodzaju takie metody się stosuje żeby grzesznikom było jak najłatwiej się nawrócić, jak najmniejszym kosztem, jak najmniej to jakoś zademonstrować, żeby nikt nie wiedział. Tylko ten ewangelista wie i może powiedzieć, i tylko słyszą ci inni. Niektórzy podnoszą głowy, się rozglądają ciekawi, kto jeszcze tam się nawrócił. Czasami robią taki trik, że jak już mówią, no to teraz ci, co podnieśli rękę, Niech wyjdą do przodu, no bo już wiecie, zrobili ten pierwszy krok, odważyli się podnieść trochę rękę, może się odważą wyjść do przodu i wtedy będziemy można zobaczyć, ile to ludzi się nawróciło. I, I ja nie chcę wiecie, tego w czambu krytykować, natomiast zastanawiałem się czasami nad tym, czy Pan Jezus tego typu zabiegi robił, czy apostołowie tego typu oczekiwali nawrócenia, takiego pokażcie coś tam, tak żeby nikt nie widział. Tutaj w Nowym Testamencie nie ma czegoś takiego. Pan Jezus mówi, że jak ktoś chce iść za Nim, to musi być to jawne, to musi być to radykalne. To będzie Cię kosztować, Jezus mówi, wszystko, jeżeli chcesz pójść za Mną. Możesz być znienawidzony przez swoich najbliższych przez sąsiadów, przez rodzinę. Możesz być odrzucony, mówi, ze względu na mnie. I mówi, dobrze się zastanów, czy chcesz pójść za mną. Bo mówi, jest głupi ten, kto zaczyna jakąś budowę, a potem ją zostawia w połowie nieskończoną. Nie wiem, o czym Pan Jezus rozmawiał z Zacheuszem w trakcie tego posiłku, na który Zacheusz go zaprosił. Ale ewidentnie, Mówił mu rzeczy, które sprawiły, że Zacheusz postanowił zmienić radykalnie swoje życie. Postanowił rozprawić się ze swoją grzeszną przeszłością. Postanowił naprawić krzywdy, których, które wyrządził ludziom. I zobaczcie, kiedy Pan Jezus usłyszał tą deklarację, Zacheusza, o gotowości naprawy zła, którego, które Zacheusz wyrządził. Jezus powiedział: Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i on jest synem Abrahama. Żydzi myśleli, że są potomkami Abrahama ze względu na swoje pochodzenie z jego rodu. Myśleli, że przez narodową przynależność są potomstwem Abrahama. Natomiast Jan Chrzciciel i Pan Jezus dowodzi im, że dziećmi Abrahama są ci, którzy mają wiarę Abrahama. I o tym też apostoł Paweł później szczegółowo pisze w swoich listach, szczególnie w liście do Rzymian i w liście do Galacjan. Mówi o tym, kim są prawdziwi potomkowie Abrahama. Niektórzy, nie ci, którzy są nimi według ciała. Nie ci, którzy tak jak Abraham został obrzezany i jego potomkowie później na znak przymierza z Bogiem obrzezywali swoje dzieci aż do czasów Jezusa i apostołów. Ale mówi ci, którzy są wiary Abrahama, których nie ciała, ale których serca są obrzezane, od których serc został odcięty grzech. Obrzeska była takim zewnętrznym symbolem, obrazem odcięcia pewnej postrzeganych w tamtych czasach nieczystej części ciała, gdyż tam gromadziły się różne brudy, więc odcinano to dla, jako znak... Oczyszczenia jako znak oddzielenia od tego, co brudne, to oczywiście miało też swoje pozytywne medyczne konsekwencje i do dzisiaj w niektórych krajach się to stosuje w ramach takiej zdrowotności. Natomiast w tamtym czasie miało to symboliczne znaczenie i widzimy bardzo często proroków Starego Testamentu, którzy boleją nad tym, że oni są tylko obrzezani w ciele, ale w sercach mają grzech. W sercach chołbią nieprawość i Bóg mówi, obrzeżcie swoje serca, odrzućcie grzech ze swojego życia. Nawrócenie to nie jest przyłączenie się do jakiegoś kościoła. Nawrócenie to nie jest przyłączenie się tu czy tam do ludzi, którzy mają naszym zdaniem poprawne kredo wiary. Nawrócenie i zbawienie nie jest czymś zewnętrznym, z, na, z gruntu. Oczywiście to ma zewnętrzne konsekwencje, tak jak widzimy w przypadku Zacheusza. Ale istotą nawrócenia jest, z, jest wiara w Chrystusa jako Pana i co za tym idzie zerwanie z grzechem, zerwanie z nieprawością. Odrzucenie tego wszystkiego, co sprzeciwia się władzy Chrystusa w naszym życiu. Pan Jezus dalej mówi, przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić i uratować to, co zginęło. I gdy oni tego słuchali, Jezus powiedział im jeszcze jedno podobieństwo. Dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce, że już niedługo ma się objawić Królestwo Boże. Zarówno Jan Chrzciciel mówił o zbliżaniu się Królestwa Bożego i Pan Jezus też mówił, że Królestwo Boże jest blisko. Natomiast wielu Żydów słuchających tych słów miało swoje specyficzne wyobrażenie tego królestwa. Jeśli z uwagą czytacie księgi proroków Starego Testamentu, które studiujemy już od paru miesięcy, to widzicie, jak wiele w nich jest zapowiedzi Bożego Królestwa na ziemi, Bożej władzy, Bożego panowania, Bożego porządku. I Żydzi przez długie wieki Znajdowali się pod różnego rodzaju reżimami obcych mocarstw. Od czasów Dawida, czy właściwie już wcześniej Saula, Dawida, Salomona i poprzez królów, był czas ich niezależności w ziemi, ponieważ gdy weszli do ziemi za czasów Jozuego, w krótkim czasie widzimy, że znajdywali się pod opresją sąsiednich mocarstw. Księga Sędziów to taki cykl ich ciągłych upadków, grzech i amonici, filistyni, te sąsiednie narody ciągle ich tam podbijały i molestowały i, i panowały nad nimi. Później mamy ten okres monarchii, królów, gdzie odzyskali na pewien czas niezależność i wolność ale w wyniku swojej grzeszności i nieposłuszeństwa Bóg przez wiele wieków ostrzegał ich, że pośle ich do niewoli i w końcu spełnił swoje groźby. Wiecie, że Bóg spełnia swoje obietnice, ale spełnia też swoje groźby. Bóg jest wierny całemu swojemu słowu, zarówno tym dobrym obietnicom, jak i tym strasznym groźbom. I jeśli porównacie, ile jest w Starym Testamencie obietnic, i ile jest gruźb, to zobaczycie, że groźby daleko przewyższają obietnice. Chociażby w Czwartej Księdze Mojżeszowej, tam gdzie, w v Księdze Mojżeszowej, tam gdzie mamy te dwie góry, gdzie mamy błogosławieństwa i przekleństwa, zaledwie 14 wierszy zajmują te błogosławieństwa, a kolejne 50 parę wierszy to są przekleństwa. Więc Bóg bardzo poważnie podchodzi do ludzi, którzy wyznają wiarę w Niego, a nadal hołbią grzech w swoim życiu. Bóg bardzo poważnie traktuje człowieka, który mówi, kocham Cię, Wierzę w Ciebie, jesteś moim Panem, jesteś moim Bogiem i żyję w grzechu. Hołubi grzech, toleruje grzech, kocha grzech w swoim życiu. To jest obuda. To jest coś, czego Bóg, jest to jedna z rzeczy, których Bóg najbardziej nienawidzi. Obudy, hipokryzji. Ludzi, którzy jedno mówią, a drugie robią. Którzy jedno wyznają, a którzy zupełnie inaczej postępują. Którzy z jednej strony potrafią błogosławić, a za chwilę z tych samych ust przeklinać. I złorzeczyć, i szemrać. I Bóg wydał ich w końcu na pastwę. Najpierw Asyryjczyków, Północne Królestwo, a później Babilończyków. Po 70 latach niewoli w Babilonie część Izraelitów wróciła do Jerozolimy, do Judy, żeby odbudowywać to królestwo, ale tak naprawdę bardzo niewielu wróciła. Większa część została w Babilonie, bo tam było im dobrze. Niewielka garstka wróciła, a ci, którzy wrócili, byli w upłakanym stanie. Ziemia była zasiedlona przez tych... Ludzi, którzy, których Babilończycy sprowadzili z innych krajów, oni mieli taką politykę, że jak najeżdżali na jakiś kraj, ludzi wysiedlali do innego kraju. I tak zrobili z Judejczykami, a w ich miejsce przywieźli im ludzi ze, swoje, ze swoich tam różnych podbitych krajów. Więc kiedy ci Judejczycy wrócili i chcieli odbudowywać kraj i świątynię, spotykali się z różnymi problemami i tak naprawdę byli cały czas zależni od mocarstwa perskiego, które wtedy rządziło. Później po Persach zmieniła się władza na Greków, którzy bardzo źle Żydów traktowali. Epifanes, jeden z takich najbardziej znanych, znamienitych greckich władców tamtych czasów, złożył świnie na ołtarzu w odbudowanej świątyni żydowskiej i siebie kazał czcić jako Boga. Tak jak Daniel zapowiedział w swoim proroctwie o spustoszeniu świątyni, o obrzydliwości, Epifanes uczynił to w tamtych, w tamtych czasach w greckiej świątyni, co było oczywiście zapowiedzią czegoś większego, co ma się wydarzyć u kresu czasów przed przyjściem Chrystusa. Później po tych rządach Greków i próbach, zmuszeniach, o czym księgi machabejskie mówią, które nie są natchnionymi księgami, ale są historycznymi księgami, Opisują czasy właśnie władzy Greków na, nad Żydami, straszne czasy. Czytając Księgi Machabejskie widzimy, że Grecy byli bezwzględni. Dramatyczne rzeczy działy się w Judzie w tym czasie. A później przyszli Rzymianie, którzy mieli troszkę inną filozofię władzy, dali im troszkę większą wolność, troszkę większą niezależność, ale cały czas to było pod ich ręką, pod ich, pod ich władzą. Żydzi byli trzymani ciągle w szachu przez Rzymian. Jakikolwiek ruch z ich strony, to mnóstwo było rebelii, mnóstwo krwawych powstań. Straszne rzeczy działy się za czasów Rzymu, aż do czasu zburzenia świątyni w 70. roku, kiedy Rzym zupełnie położył kres tym żydowskim powstaniom. Więc oni, żyjąc w takich, wiecie, już wiekowych okolicznościach, Czekali na tego Mesjasza z nadzieją, że skończy się ta opresja. To, to ich wyobrażenie Królestwa Bożego było wyobrażeniem związanym z przyjściem Mesjasza i, i, i daniem im wreszcie wolności, że będzie tak jak za czasów Dawida, że będą wolni, że będą mogli swoje winnice wsadzić i spożywać z nich, a nie oddawać Rzymowi w, w tych właśnie strasznych podatkach i daninach i, i, i ciągłych jakichś nowych pomysłach, które Rzym miał dla nich, żeby ich wyzyskiwać, łupić i tylko trzymać ich na skraju nędzy i ubóstwa. Więc oni sobie wyobrażali w ten sposób, że teraz jeśli już Jezus mówi o tym królestwie, Jan zapowiadał bliskość królestwa, Jezus mówi, myśleli, mniemali, że wkrótce ma to się objawić, właśnie w takim kształcie. I w świetle tego Pan Jezus opowiada im pewną przypowieść. Mówi, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby odjąć królowanie i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min. Mina to, był, to była tamtego czasu moneta o dosyć znaczącym nominale, dużej wartości. I rzekł do nich, obracajcie tymi minami, aż powrócę. Lecz poddani znienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z takimi słowami. Nie chcemy, aby on królował nad nami. To odzwierciedla historię narodu żydowskiego przez całe wieki. I niestety odzwierciedla wielką część, historię wielkiej części Kościoła. Ludzi, którzy mniemali, że Królestwo Boże i dary Boże są czymś, co możemy otrzymać i czym możemy niezależnie obracać dla własnej korzyści. Prawda jest taka, że w tej przypowieści ten Pan, który reprezentuje Chrystusa, reprezentuje Boga, daje tym sługom te miny, aby obracali nimi dla Niego, dla Jego korzyści, nie dla własnej. Nie szukając własnego zysku, nie szukając własnych korzyści, nie szukając tego, co pożąda ludzkie serce dla siebie, to wszystko, co właśnie wcześniej w życiu Zacheusza miał miejsce. To, co reprezentował Zacheusz i jemu podobni celnicy. Ale kiedy Bóg daje swoje dary, to daje je oczekując, że człowiek będzie obracał nimi dla Bożej chwały. Że nie będzie szukał swego, że kiedy Bóg się nim posłuży w taki czy w inny sposób, nie będzie sobie przypisywał chwały. Nie będzie oczekiwał podziękowania i chwały od ludzi, ale będzie obracał tym, co Bóg mu dał dla jego chwały. Natomiast wielu z tych, którzy zostali przez Boga wybrani, tak jak Żydzi zostali wybrani, tak jak wielu zostało powołanych do społeczności Kościoła, z czasem nabrali przekonania, że oni są panami, że oni tutaj dyrektorują, że oni tutaj rządzą. I mamy wiele tragicznych przykładów czegoś takiego w kraju i za granicą. Zborów, społeczności, denominacji, które przerodziły się w autokratyczne rządy ludzi. Ludzi, którzy niby twierdzą, że są reprezentantami Boga, ludzi, którzy postrzegają się, jako ci, którzy służą Bogu i tak mówią, takim językiem się posługują, ale tak naprawdę w ich sercach jest ta postawa nie chcemy, żeby ktoś królował nad nami. My tu jesteśmy panami, my tu jesteśmy królami. I, kochani, to dotyczy denominacji, do dotyczy zborów i dotyczy jednostek. Taka postawa na każdym poziomie doświadczenia chrześcijańskiego może się, prze, może się objawić. Łatwiej nam jest zobaczyć ją w takim publicznym wymiarze. Dużo trudniej zobaczyć ją we własnym życiu. Kiedy mówimy, Jezus jest moim Panem, ale nasze życie wcale nie wskazuje, że On rządzi nad nami. Może nie powiemy takich słów, nie chcemy, żeby On rządził nad nami. O nie! powiemy, jesteś moim Panem. Ale Jezus mówi, w tym dniu wielu przyjdzie do mnie i powiedzą, Panie, Panie, czyż w Twoim imieniu nie robiliśmy wielkich rzeczy, a On powie, nigdy Was nie znałem. Więc nawet jeśli mówisz, Panie, Panie, nawet jeśli wyznajesz Go Panem, ale jeśli On nie panuje nad Tobą, to to jest prawdziwe wyznanie Twojego serca. To jest wyznanie Twojego życia. On coś ci dał, On cię czymś obdarował. Tak jak Jezus powiedział, przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. Pytanie teraz jest, jak to będzie widać w naszym życiu? Jak to się zamanifestuje w naszym życiu? Co my zrobimy z tym, co On nam daje? Co zrobimy z naszą grzeszną przeszłością? Czy przyznamy się, czy przeprosimy, czy naprawimy te krzywdy, które są do naprawienia? Są takie, których się nie da naprawić. I tutaj możemy jedynie przeprosić Boga i jeśli możliwe przeprosić ludzi i prosić ich o wybaczenie i miłosierdzie. I to jest wszystko, co możemy zrobić. Ale jest wiele sytuacji, w których wtedy i dzisiaj jesteśmy dłużni naprawy, krzywdy, którą zrobiliśmy. A wielu chrześcijan nawet dzisiaj uważa, że zgrzeszą wobec brata, zgrzeszą wobec siostry i teraz przyjdą z tym do Boga, Przeproszą Boga, a brata, siostry nie przeproszą i uważają, że to się załatwiło. Uważają, że nic nie muszą robić wobec brata, siostry, bo Pan Jezus im wybaczył, bo krew Jezusa oczyszcza ich z wszelkiego grzechu. Nie. Pan Jezus mówi, jeśli zgrzeszyłeś wobec brata, jeśli zgrzeszyłeś wobec siostry, masz obowiązek iść i przeprosić i naprawić krzywdę. Nie wystarczy, że przeprosisz Boga. Owszem. Zgrzeszyłeś również wobec Boga, kiedy grzeszysz przeciwko bratu, grzeszysz przeciwko siostrze, grzeszysz przeciwko bliźniemu, grzeszysz przeciwko komukolwiek, grzeszysz przeciwko Bogu. Każdy grzech jest przeciwko Bogu. Więc owszem, trzeba to wyznać Bogu, trzeba się uniżyć przed Bogiem, trzeba znaleźć u Boga przebaczenie. Ale jeśli zgrzeszyłeś wobec człowieka, jesteś dłużny człowiekowi Naprawę. Jesteś dłużny przeprosiny, jesteś dłużny uniżeni. Kochany bracie i siostro, zapewniam Cię, że jeśli tego nie zrobisz, daremnie przychodzisz do Bożego ołtarza. Daremnie przychodzisz i modlisz się do Boga, jeśli nie masz w sercu postanowienia przeproszenia brata i siostry i naprawienia krzywdy wobec brata i siostry. Jezus mówi, daremnie przychodzisz, by złożyć dar na ołtarzu. Zostaw swój dar, idź i pojednaj się z bratem. I wtedy wróć. I wtedy złóż swój dar i Bóg Cię przyjmie. Taka jest kolejność. I Zacheusz, kiedy doświadczył zbawienia, to zamanifestował. Wiedział, że jest winny wobec wielu ludzi i był gotów zapłacić wysoką cenę. Być może, gdyby faktycznie wszyscy ci jego dłużnicy przyszli teraz do niego, tych, na których wymusi, czyli w czwórnasób by im oddał, być może straciłby wszystko, być może nie miałby już tego w ogóle majątku. Połowę od razu wiedział, że musi oddać ubogim, bo wielu uczynił ubogimi, wielu przez jego wymuszanie stało się biedakami, więc wiedział, że musi im to naprawić. Ale nie wiemy jak dalej. W każdym razie ufamy, że ta jego deklaracja nie była tylko chwilowymi słowami, jak wielu ludzi Którzy w momencie jakiegoś wzruszenia, w momencie jakiejś emocji coś deklarują, coś mówią, a potem nic z tym nie robią. Tym Bóg nie jest zainteresowany. To nie jest prawdziwa pokuta. To są krokodyle łzy, które Saul wielokrotnie przelewał, kiedy Dawid demonstrował mu swoją niewinność i Saul płakał i przepraszał Dawida i obiecywał, że już go nie będzie ścigał, a za chwilę znowu ściągał wojska i gonił za nim. Więc takie pokuty, takie przeprosiny są nic nie warte. Dopiero kiedy pójdzie z działanie za naszym żalem, za naszym uznaniem naszego grzechu, za naszym, za naszym nawróceniem się do Boga. Dopiero wtedy ma to wartość i wtedy Jezus może powiedzieć zbawienie, zaprawdę zbawienie stało się udziałem tego domu, tego serca, tego człowieka. Więc kochany bracie, siostro, słuchaczu, jeżeli chcesz żyć z Bogiem, jeżeli chcesz żyć z wolnym sercem przed Bogiem, upewnij się, że po pierwsze masz uregulowane, naprawione kwestie dotyczące grzechów wobec innych ludzi. I po drugie pamiętaj, że to co Bóg ci daje, to czym Bóg cię obdarza, Bóg cię z tego rozliczy. Jesteś szafarzem. Bóg nie daje nam niczego na własność. Bóg nam wszystko powierza na pewien czas. Jesteśmy szafarzami Bożymi. To znaczy ludźmi, którym coś zostało powierzone, co nie należy do nas, ale czym obracamy dla naszego Pana. To oznacza słowo szafarz. I Biblia mówi, że jesteśmy Bożymi szafarzami i od szafarzy się jednej rzeczy wymaga. Żeby byli wierni w swoim szafarstwie. Żeby dobrze szafowali. Czytamy tutaj, że wielu z tych poddanych właśnie przyjęło taką postawę, nie będzie, on nie będzie nad nami królował. Natomiast on objął królowanie i powrócił i kazał przywołać do siebie sługi, którym dał pieniądze, aby ich rozliczyć, aby dowiedzieć się, ile kto zarobił, jak obracali, jakimi szafarzami byli, na ile okazali się wierni w tym, co im powierzył. I pojawił się pierwszy i rzekł, panie, twoja mina przyniosła dziesięć min zysku. A więc pierwszy człowiek dziesięciokrotny zysk uzyskał, więc był dobrym szafarzem, dobrym pracownikiem. Nie zmarnował czasu, nie zmarnował tego, co Bóg mu dał, ale dobrze tym obracał i przyniósł wielki zysk swojemu panu. I rzekł do niego, to dobrze. To dobrze. Sługo dobry. To jest dobry sługa. Człowiek, który dobrze wykorzystuje Boże dary w swoim życiu. Kochani, pamiętajmy o tym, że my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusa i zdać sprawę z tego, jak żyliśmy, jak postępowaliśmy, jak obracaliśmy Jego darami. Nie staniemy przed sądem potępienia, jeśli prawdziwie wierzymy w Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela i prawdziwie staramy się Mu służyć. Czytamy, że taki przeszedł z śmierci do życia i nie stanie przed sądem potępienia, nie stanie przed sądem Bożego gniewu. Więc jeśli Jezus prawdziwie zapanował w Twoim życiu, jakimkolwiek byś był sługą nie mówię, jak jeśli jesteś byle jakim sługą zaniedbującym służbę, to kłamiesz, że On jest twoim Panem. Więc zacznijmy od tego. Nie mówię tutaj o tym, że możesz być byle jakim sługą, byle jak żyć, ale jak uwierzyłeś w Jezusa, to jesteś zbawiony. Nie mówię czegoś takiego. Niech mi nikt nie wciska, że coś takiego mówię. Jeżeli prawdziwie Jezus jest twoim Panem, to będziesz sługą, ale nie wszyscy odnoszą taki sukces jak ten sługa. Niektórzy nie, robi, nie zarabiają 10 min, Niektórzy, jak następny sługa, zarobił pięć min. Więc są tacy, którzy lepszymi są szafarzami, lepszymi sługami i ci otrzymają lepszą nagrodę od Pana. Otrzymają więcej. Bóg postawi ich nad większymi rzeczami. Bóg będzie posługiwał się nimi, będzie używał ich w większy sposób, a w Królestwie Bożym otrzymają znamieniczą nagrodę. Mam nadzieję, że to rozumiecie, kochani że nie jest tak, że wszyscy otrzymają tą samą karę i tą samą nagrodę. W pewnym sensie tak, bo jedni pójdą do życia i wszyscy otrzymają życie, a drudzy pójdą wszyscy na zatracenie, więc w tym sensie tak, ale to nie oznacza, że taka sama będzie kara w piekle dla wszystkich. Czytamy, że ten, który znał wolę swojego Pana, otrzyma wiele razów. Natomiast ten, który nie znał woli Pana, który był nieświadomy, otrzyma niewiele razów, więc kara też będzie stosowna do poznania i do ogromu zła, które człowiek wykonał. Podobnie jest z nagrodą. Tutaj widzimy, że ten, który przyniósł dziesięć min, mówi sługo byłeś wierny w małym, obejmij władzę nad dziesięcioma miastami. Więc ten otrzymał nagrodę stosowną do jego umiejętności, stosowną do jego wierności, stosowną do jego pracy. Mówi, teraz bądź zarządcą dziesięciu miast. Przyszedł drugi sługa, mówiąc, panie, twoja mina przyniosła pięć min. I rzekł do niego, także i ty bądź nad pięcioma miastami. Czy już nie dostał tego samego, co tamten, dostał stosownie do swoich Zysków dostał stosownie do swojej pracy, stosownie do wierności swojego szafarstwa. Mówi, Tobie powierzę pięć miast, już nie dziesięć. A więc widzimy, że nagroda jest stosowna w tym sensie, w tym wymiarze do pracy, jaką robimy. Kochani, czytamy, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Czytamy, że za każdą najdrobniejszą nawet rzecz, którą wykonamy dla Niego, otrzymamy nagrodę, choćbyśmy komuś dali kubek zimnej wody. Natomiast Jan mówi w swoim liście, żebyśmy tak pracowali, żebyśmy tak służyli Chrystusowi, żeby co? Całą nagrodę otrzymać. Całą. Wszystko, co możliwe. Wielu z nas, nie chcę, nie, może tak nie powinienem powiedzieć, bo nie wiem tego. Ale wielu ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, wydaje się, że. Chcą dać Bogu minimum za swojego życia. Oni chcą służyć Bogu. Tak, nie chcą Go odrzucić. Nie powiedzą, tak jak mówię, otwarcie, On nie będzie rządził nad nami. Oni chcą, żeby On rządził nad nimi, ale tak, żeby ich zbawił. Ale nie tak, żeby szukać Jego Królestwa najpierw i Jego chwały i służyć Mu wszystkim, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim majątkiem, Całym swoim czasem. O nie, dadzą Bogu jakiś tam czas, ale taki, jaki im jest wygodnie, żeby mu dać. Nie ten najlepszy, nie ten najcenniejszy, nie ile to możliwe, tylko aby, aby nie było tak, że mu nic nie daje. Żeby było, że służę mu. Nie można mi zarzucić, że mu nie służę, no bo przecież coś dla niego robię. Stosownie do tego otrzymasz swoją zapłatę jeśli coś się nie zmieni w Twoim sercu, jeśli coś się nie zmieni w Twoim nastawieniu, możesz być jak ten ostatni sługa, który przyniósł jedną minę, którą dostał, który w ostatecznie nic nie, nie przyniósł, żadnego zysku swojemu Panu. Przyszedł i powiedział, oto Twoja mina, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, że jesteś człowiekiem surowym, bierzesz czego nie położyłeś i żniesz czego nie pusiałeś. Co za potwarz. Dostał od swego Pana minę, dostał znaczącą sumę i mówi, chcesz zbierać tam, gdzie nie pusiałeś. To jest potwarz. Jeśli jakikolwiek człowiek chce zarzucić Bogu, że nic od niego nie dostał, to jest po twarz. Bóg dał każdemu z nas wiele rzeczy. Wiele z nich nie doceniamy. Wiele z nich traktujemy, jakby one nam się należały, jakby one były oczywiste, że je mamy. Wiele z nich traktujemy, jakbyśmy my sami je w jakiś sposób stworzyli w nas. Ale Biblia mówi, nie masz niczego, czego byś nie dostał. Owszem, niektóre z rzeczy osiągnęliśmy naszą ciężką pracą, ale to Bóg dał nam zdolność do ciężkiej pracy. Bóg dał nam zdrowie, siły, rozum. To On nas wyposażył w możliwości ciężkiej pracy, dzięki której uzyskaliśmy pewne rzeczy w naszym życiu. Nie możemy niczego tak naprawdę sobie przypisać. Jeśli tego nie rozumiemy, jesteśmy wielkimi głupcami. Biblia nazywa głupcem człowieka, który nie rozumie, że jest zależny od Boga, którego dech jest w życiu Boga, którego wszystko jest zależne od Boga. Ten człowiek przyszedł i zaczął oskarżać swojego Pana o to, że tak mało przyniósł, że właściwie nic nie przyniósł, przyniósł to, co dostał. I nie, nie widział w sobie winy, Najczęściej tak jest. Tacy ludzie najczęściej będą winić wszystkich wokół. Będą winić swoich rodziców, będą winić polityków, będą winić urząd skarbowy, będą winić kogokolwiek znajdą, byle nie siebie. Są ofiarami. Ofiarami Boga, który ich takimi uczynił i ofiarami systemu, w którym Bóg ich umieścił. Ale ten Pan bardzo surowo oprzeć się z takim niewiernym, leniwym sługą. Mówi, na podstawie Twoich słów Cię osądzę, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę czego nie położyłem i żnę czego nie posiałem. Czyli ja mówię, okej, okay, weźmy Twoje słowa i weźmy to, co Ty mówisz o mnie, że taki jestem. Nie powinieneś się był bać mnie, skoro twierdzisz, że taki jestem? Nie powinieneś był coś zrobić z tym, co Ci dałem, jeżeli wiedziałeś, że taki jestem, tak, takie miałeś o mnie mniemanie? Dlaczego nie oddałeś pieniędzy do banku? Po powrocie miałbym je z jakimś zyskiem. Jakiś procent przynajmniej bankowy niewielki był, a tak nic nie przyniosłeś. zmarnowałeś to, co ci dałem. I do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od, od niego tą minę i dajcie temu, który ma 10 min. Dajcie temu, który tak dobrze zarządzał i tyle zyskał. A oni rzekli, panie, on już ma 10 min, na co mu jeszcze jedenasta? A Jezus mówi, powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie mu dodane. A temu, kto nie ma, czyli takiemu właśnie jak ten, kto marnuje, który nie obraca, będzie mu zabrane nawet to, co ma. Tą jedną minę miał, którą przyniósł i tą ta mina mu została zabrana. Nie ma tak, że nikt nic nie ma. To właśnie jest kłamstwo. Każdy coś ma. Każdy dostał. Jeden więcej, drugi mniej według Bożego uznania, według Bożego powołania, według Bożego uzdolnienia. Ale nie ma człowieka, który by nic nie dostał. Każdy coś otrzymał. Pytanie, co z tym robimy, jak tym gospodarujemy, jak tym zarządzamy. Jakie są nasze motywy? Czy szukamy ciągle własnego zysku? Czy szukamy, jak wykorzystać nasz czas, jak wykorzystać nasze pieniądze, nasz dom, nasze możliwości dla siebie? Jesteśmy skupieni na własnym zysku, na własnej korzyści, na własnym zadowoleniu? Tak Czy to jest? Jeśli tak jest, to jesteśmy tak jak ten no, sługa. Tam, gdzie byziemy, gdzie jesteśmy jak ten, jak ten ostatni sługa, który jest nazwany złym Sługom, złym sługom, niewiernym sługom, któremu będzie odebrane to, co ma. I na koniec jeszcze straszne słowa. Pamiętam kiedyś moja mama mi przytoczyła ten wiersz, mówiąc, zobacz, ten Twój Jezus wcale nie jest taki łagodny i jadący na baranku. Jezus powiedział, tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, Abym ja, królową nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Pan Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ale Pan Jezus przyjdzie znów, aby sądzić żywych i umarłych. Wszyscy musimy przed Nim stanąć i zdać sprawę z naszego życia, z naszego szafarstwa. I kiedy nasz Pan przyjdzie, Jego sąd będzie ostatecznym sądem, nieodwołalnym sądem. I błogosławieni są ci, którzy usłyszą te słowa sługo dobry, sługo wierny, jak w innej części Ewangelii czytamy. Wejdź do radości swojego Pana. Byłeś wierny nad małym, powierzę Ci wiele. Straszny będzie los tych, którzy powiedzieli, nie chcemy, żeby On panował nad nami. Straszny będzie los tych, którzy powiedzieli coś innego, powiedzieli, chcemy, żeby On panował nad nami, ale tak naprawdę swoim życiem się Go wyrzekli, swoim postępowaniem, swoją niewierną służbą, swoim zaniedbaniem Go, zachłannością, pychą, czymkolwiek. Jakiekolwiek intencje, jakiekolwiek postawy, porządliwości serca, to wszystko jest zgubne, jeśli nie oddamy Jezusowi naszego życia pod Jego całkowite panowanie. Trzeba umrzeć dla swojego ja, dla swojego grzechu, dla siebie samych, Jezus powiedział, aby żyć dla Jezusa aby każdy dzień przeżywać w służbie Jezusowi, szukać Jego Królestwa i Jego Sprawiedliwości. Kochani, w tej, w tej historii tutaj Zacheusza i w tej przypowieści widzimy Jezusa, który przychodzi, by szukać i zbawić. I nie ma człowieka, który nie mógłby znaleźć u Niego zbawienia. Nie ma człowieka, którego Jezus by odrzucił. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa i chcemy iść za Jezusem, Jezus wymaga od nas wszystkiego. Jezus wymaga wszystkiego. I to musi być widać w naszym życiu. I ważne jest, kochani, byśmy badali nasze życie, badali nasze postępowanie, upewniali się, że nie jesteśmy ludźmi, którzy tylko wyznają Jezusa, że nie jesteśmy ludźmi, którzy tylko mówią, że wierzą, ale musimy szukać owoców sprawiedliwości w naszym życiu. Musimy szukać owoców opamiętania, które widzimy w Zacheuszu. Musimy szukać owoców wiernej służby, którą widzimy u tych dwóch sług, o których tutaj jest mowa. Żeby się nie okazało, że oszukujemy samych siebie, że mówimy, że jesteśmy dziećmi Abrahama, to są tylko puste słowa. Że mówimy, że jesteśmy Jezusowi, a postępujemy tak jak ten świat, który nie zna Jezusa. Tak jest. Nie słowem, nie językiem, ale czynem i prawdą, jak mówi Jan. Czynem i prawdą. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany nasz Panie, modlimy się, żeby te słowa, które czytamy, rozważamy, nie pozostały tylko w sferze chwilowego zatrzymania myśli przy nich, ale byśmy naprawdę z pomocą Twego Świętego Ducha mogli usłyszeć Twój głos, mogli przyjąć Twoje słowo do naszego serca, pozwolić Twojemu duchowi pokazać nam nasze życie w świetle tego, co słyszymy i podjąć stosowne kroki. Modlę się o tych, którzy potrzebują przyjść do Ciebie i spotkać się z Tobą, tak jak Zacheusz, żeby doświadczyć Twego zbawienia, żeby doświadczyć tej cudownej przemiany, która spowoduje zupełnie nowe życie. Już nie stare życie z jakimś dodatkiem wiary czy religii, ale nowe życie, zupełnie nowe życie dla Ciebie, dla Twego Królestwa. Życie, które będzie dalej kontynuowane w wiernej służbie, w wiernym posługiwaniu Twoimi hojnymi darami. Prosimy, kochany Panie, nie pozwól żadnemu z nas zgnuśnieć. Nie pozwól żadnemu z nas stać się leniwi, ociężali, niewierni. Zachowaj nas od fałszywego wyznania wiary i od pozornej służby dla oka ludzkiego, żeby ludziom się przypodobać. Zachowaj nas, Panie, od czegokolwiek, co byłoby obrazą dla Ciebie i wyrazem naszego samolubstwa, naszej pychy, naszej porządliwości. Ratuj nas od tego wszystkiego. Ty przyszedłeś jako ten, który oddał życie za grzeszników, aby uratować, aby oczyścić, uświęcić i przysposobić sobie swój lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Obyśmy takimi byli, każdy z nas, w naszym codziennym życiu, gorliwi w dobrych uczynkach. Dopomóż, Panie, prosimy. Niechaj Tobie płynie wszelka cześć i chwała. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Niech Tobie będzie chwała, Panie, że Ty przystosaniesz swój lud do wszelkiego dobrego czynu. Dziękuję Ci, że powołałeś świętych Twoich oddzielonych od świata do, do dobrych rzeczy, do dobrych uczynków właściwego posługiwania w prawdzie i w duchu i dziękuję Ci, że Twoje słowo jest takie dokładne i że przedstawia nam tę perspektywę i dziękuję Ci, że ją odmieniłeś w naszym życiu i że wymalowałeś przed nami tę wieczność i że tą wieczność w naszych sercach utwierd utwierdzasz i dziękuję Ci za to że, że każdy człowiek, jest uzdolniony do tego, by służyć Bożemu Królestwu, do tego, żeby dawać plon, żebyś mógł odebrać sobie ten plon, żeby mógł ten człowiek wydać owoc. Każde Twoje dziecko jest do tego uzdolnione. Każdego, każdy człowiek, którego powołałeś do Twojego królestwa, może służyć tym, co masz. Proszę Cię, abyśmy też odkrywali te rzeczy, które mogą przysłużyć się do wzrostu Kościoła do tego żeby Twoja wola panowała na ziemi tak jak panuje w niebie proszę Cię abyśmy zaczynali od siebie bo sam żeby Twoja wola panowała w naszym osobistym życiu dziękuję Ci za za dobro które spotyka nas z Twojej strony wszystko co od ciebie przychodzi jest właściwe, słuszne, pewne, dobre, wieczne. Pomóż nam taką perspektywą być na co dzień. perspektywą wieczną, która przyszła od Ciebie. Nie pójdę Ci, że ty jesteś sprawcą, dokończycielem naszej wiary, jesteś gwarantem, ale też pomóż nam nie zapominać, że mamy zwlekać starego człowieka, przyodlekać się nowego. Twoje podobieństwo. Dziękuję Ci za pewną zbroję Bożą, która leży przed nami i możemy ją ubierać cały czas. Ty, Panie, zaopatrujesz nas. Ucz nas współpracować z Duchem Świętym, dla Twojego świętego imienia, dla Twojej chwały, abyśmy też mogli zobaczyć dzieła, które, które przyszykowałeś dla tych, którzy są Twoje. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za tę perspektywę, za to, żeby przemienić myślenie, że możemy wydrżymować Wasze Dopóki nie wrócisz, bądź do nas nie zwolnisz z tej służby, z tego szafarstwa. Dziękuję Ci, że dzisiaj to przywilej być Twoim heroldem, który przynosi Twoje posłanie do ludzi. Dziękuję Ci za to. Że dzisiaj w takiej właśnie. W rzeczywistości kontynuujemy. <coughs> to się łasa, to się odjawienia Twojego Słowa. Wielbiam Cię za to, jedynie wyższe. W imieniu Jezusa Chrystusa. Pana, dobry. Amen. Amen. Dziękuję. Dziękuję Ci Panie Boże za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie. Dziękuję. Dziękuję Ci Panie za to wszystko, co dla nas uczyniłeś. Dlegam Panie, żebyśmy pamiętali o tym, Mamy a nam doda, jest Dziękuję Ci Panie Boże, że Ty nas do tego, żebyśmy się stawali podobnymi do naszego Głabiciela Jezusa w Twojego Syna, a On żeby był pierwszy spośród radnych. Panie nasz, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, jesteśmy wdzięczni za moc Twojej krwi, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I tak jak tutaj brat się modlił, stoimy przed Tobą nie jako ci, którzy wszystko dobrze zrobili. Stoimy przed Tobą nie jako ci, którzy już są doskonali i doskonale Ci służą i we wszystkim okazują się wiernymi szafarzami ale jesteśmy świadomi naszych niedociągnięć, świadomi jeszcze wielu braków w naszym życiu i chcemy Ci służyć. Ufam, że jesteśmy w gronie braci, sióstr, którzy nie tylko ustami wyznali Ciebie swym Panem, ale prawdziwie poddali się pod Twoje panowanie i chociaż jeszcze uchybiamy, chociaż się potykamy, chociaż się borykamy z różnymi rzeczami, to naszym pragnieniem jest służyć Tobie, jest wielbić Ciebie, jest Twoja władza, Twoje panowanie w naszym życiu, Twój zysk, Twoja ostateczna chwała w wieczności. I daj Panie, żebyśmy, tak jak przyjęliśmy Ciebie naszym Panem, abyśmy tak trwali i wzrastali, w poznaniu Ciebie i w gorliwej służbie Tobie. I wiemy, że bez Ciebie, bez Twojej ofiary, bez przelania Twojej krwi, bez Twojego wstawiennictwa, bez tego wszystkiego, co mamy w Tobie, nie bylibyśmy w żaden sposób w stanie Tobie służyć, byśmy się załamali pod ciężarem naszych win, grzechów i błędów. I dziękujemy, że mamy to miejsce łaski, że zawsze możemy przyjść pod Twój krzyż z wyznaniem naszej niedoskonałości, naszej potrzeby Ciebie i dzisiaj jako naszego Zbawiciela, nie tylko na początku, nie tylko tego pierwszego dnia, ale na każdym kroku tej naszej drogi, po wąskiej drodze życia, potrzebujemy Twego zbawienia, potrzebujemy Twego oczyszczenia, Potrzebujemy przebaczenia, potrzebujemy łaski, żeby móc dalej iść, wolni od poczucia winy, wolni od ciężaru naszych błędów i, i grzechów. I dziękujemy Panie, że kiedy szczerze wyznajemy nasze grzechy, kiedy odwracamy się od bezbożności, Ty oczyszczasz, oczyszczasz nas od wszelkiego grzechu. Oczyszczasz nas od wszelkiej nieprawości, dajesz nam na nowo czyste serca i radość ze zbawienia. Tak jak przebaczyłeś Piotrowi, który trzy razy się Ciebie zaparł, zaklinając się, że Ciebie nie zna. Tak jak wybaczyłeś wielu innym, którzy na swojej drodze wiary upadli, potknęli się i zgrzeszyli. Panie, tak ufamy, że i dzisiaj Twoja łaska jest dostępna dla każdego, kto jest gotów uniżyć się i wyznać swój grzech i naprawić krzywdy i uporządkować to wszystko, co możemy zrobić, wsparci Twoją łaską. I oto się modlimy. Boże, żebyś badał nasze serca, żebyś pomógł nam każdemu z nas stać przed Tobą w szczerości żebyśmy niczego nie ukrywali przed Tobą, żebyśmy tutaj czegoś nie grali przed ludźmi, ale żebyśmy byli szczerzy, że jesteśmy słabi, że jesteśmy w wielkiej potrzebie i dzisiaj Twojej łaski, Twojego oczyszczenia, Twojego uświęcenia, Twojego przyjęcia nas podniesienia, pokrzepienia, posilenia w Tobie. Potrzebujemy tego Pani. I teraz też, kiedy łamiemy ten chleb i Będziemy za chwilę pili z tego kielicha, przychodzimy właśnie w świadomości, że jeśli Ty, Panie, nie ożywisz nas, jeśli Ty nie uleczysz nas, jeśli Ty nie udzielisz nam swojej łaski, nie mamy gdzie się zwrócić, nie ma dla nas ratunku, zbawienia, tylko w Tobie, na Ciebie patrzymy i w Tobie jedynie upatrujemy nadziei i zbawienia. Panie, do Ciebie się zwracamy, przyjmij nas, wybacz nam, oczyś nas, uświęć nas. I daj nam jeść z tego chleba z wdzięcznością, z radością, świętując Twoje zwycięstwo nad grzechem, Twoje zwycięstwo nad mocami ciemności, Twoje zwycięstwo nad śmiercią. Panie, bo Ty umarłeś, ale tak jak obiecałeś, w dniach powstałeś z grobu i objawiłeś się jako żyjący i dałeś swoim uczniom wiele dowodów że żyjesz i my oczekujemy ciebie twojego powrotu i twojego wiecznego królestwa które się modlimy przyjdź panie Jezu przyjdź królestwo twoje daj panie żeby i dzisiaj w naszych sercach nie było odrzucenia ciebie nie było jakiegoś fałszu w naszej relacji z Tobą, ale cokolwiek jest, cokolwiek nas by miało oddzielać od Ciebie, daj łaskę przyjstym, wyznać to, uniżyć się, szukać Twojego miłosierdzia. Panie, proszę o każdą osobę na tym miejscu. Przez Ducha Twojego Świętego poruszaj nasze serca. Objawiaj się nam Daj nam uniżyć się przed Tobą. Niechaj nikt z nas bezmyślnie z przyzwyczajenia z jakiejś religijnej tradycji nie bierze z tego chleba i pije z tego kielicha, ale z pełną świadomością, że wspominamy największe wydarzenie w historii tego świata, gdy Boży Syn wziął na siebie grzech całego świata i umarł za nasze grzechy i rozprawił się z naszym największym wrogiem. Panie, składamy Ci dzięki za Twoje dzieło zbawienia. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Dzięki Ojcze, że czas łaski jeszcze trwa, że ludzie jeszcze cały czas są zbawiani, ratowani i my możemy być tymi, którzy przynoszą im tą dobrą nowinę. Obyśmy mieli to w sercach głęboko i yy, wykorzystywali każdą okazję, żeby głosić ludziom zbawienie w Panu Jezusie i też ten czas łaski trwa też dla nas, którzy weszliśmy na tą drogę. Jeśli zbaczamy z tej drogi, jeśli upadamy, to jest też czas, żeby zawrócić, upamiętać się, przeprosić, pokutować. Dziękujemy, że u Ciebie jest zmiłowanie, przebaczenie. Ty jesteś miłością i niech to zmienia nasze życie Amen. Amen. Amen Kochani bracia i siostry za chwilę będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha i jak zawsze zachęcamy do tego żeby był to czas dziękczynienia uwielbienia naszego Pana módlmy się w sercach módlmy się na głos jeśli ktoś chciałby przeczytać jakiś fragment ze słowa, zachęcamy do tego, żeby w taki czy w inny sposób wielbić naszego Pana za to, co dla nas uczynił, za to, kim dla nas jest i za nadzieję, jaką nieustannie w nim pokładamy. Nie w sobie samych, ale w Jego łasce, w Jego miłosierdziu każdego dnia. Wystawiam się Pana, bo jest dobrze, bo Jego miłosierdziu poprzez w ściepłów, w w Howell, w sesji, w i zagrołania i przez parę, z uruchomnych uchwały ustępów drogach, poznając ich z w ze wschodu, w z północy i od morza, włąkali się w okręgach okręgno-bezpieczeństwa drogów, jednogłośnie drogi do miasta, nożliwe do zamieszkania. Ciepimy głównie pewiennienie i wydatki Wtedy w swoim utrzymczeniu wyszliwoła do Pana i Pon wyprowadził z ich do położenia. Wprowadził ich prostą drogą, tak przemoni do różnych miasta między wieszczania. Nie głosowania Pana za oświadczenie z jego słów i spełnianie na ludzi. On powinien wysyć w życie. Życzę części głów na czarnone pod ranny. Siedzieli też w ciemności, bratu śmierci, sprępowali okowami lęki i żelaza. Skontowali się w błownym wśród głowę, Boga, stali się uniewali specjalność najwyższego. Wszystkie serce wpływali z całego pogorszone, wległając przed Pani Aniu i w tym wybiegłem gdy do tego poznawali ucisku zoczygnować te Pana, spowodził ich z przykłego ułożenia. Wyprowadził ich z ciemności, z uroki święteczni, obchowy ich porozbywał. Nie wysłowiono Pana za wyświadczaniem miłosierdzia, za jego słowa spełniane na ludzi. On bowiem wyłamał stryżowe bramy, i ten bądź las na zasłużę. Przybawiał im do siebie zdrowiu prawości. Poprzez swoje sprzeczne stawę czyny sami się pomyliły. Ogrzywą już mię wszedł jadą, odwrócił przy blisko bram śmierci. I w tym swoim pocisku wołać do pana, a on bez z ich utlenki. Posłał swoje słowa i uzdrowił. Uratował ich przed całkowitą zagładą. Niech wysłuchałem pana za doświadczenie do osiedzie, co jego cuda wspomniane dla ludzi. Nie składają ofiarą i z radością biegnie jego ziemię. ci, którzy na stosowną chowają w, w aby się w rozległych próbach prowadzić w pana, na głowę. Kiedy, się, na邊girl, kiedy o, nie szepnie, na głowę, i jego większą Wtedy o omni się aż do nieooky, a pewnie składają aż na przepaść i czujemy się mokre, co się a oni tu prowadzą stabilny kurs. Wielość osób było do i a one są przeciwnie, że cichszy na stolcu. Wam Ci za że za Zatem. Pani chodziłość, którą Pani Jezu nam okazałeś na krzyżu? Jakby Pan wymirowało się, którzy są w i właśnie przyszłość do nas, w grześników Pani na nazywali. Ponieważ na Pani do siebie zastąpiliśmy. Także do tego jest Dzięki Ci Panie za tą wielką ofiarę na, to na jest Pan jest Byś pomógł nam pamiętać o Tobie we wszystkim. Byś pomógł nam pamiętać o Tobie w chwalebny sposób. Byśmy nie byli jak ci, którzy boją się Ciebie i drżą przed karą, ale byśmy byli w gronie tych, którzy <śmiech> radzili się ciebie, w poznaniu Ciebie, miłości Twojej, w przebaczeniu twoje. W łasce Twojej, w hojności Twojej, żebyśmy nie mieli o Tobie wypaczonego pojmowania, jako zły smuga, <tryk> tak? ale byśmy kochali Ciebie jako dawcę wszelkiego dobrego daru z góry, jako naszego ojca światłości, i abyśmy z ochotą, z miłością, z radością służyli Tobie, wiedząc, że nie ma lepszego Pana. Nie ma bardziej hojnej zapłaty, jaka jest u Ciebie, naszego Boga, który jest dobry, który jest wierny, który jest sprawiedliwy i który jest hojny. Hojny w miłości, hojny w łasce. Daj nam Panu pamiętać o Tobie każdego dnia wszystkich Waszych zrobach, hmm. służyć Tobie z radością i z bojaźnią, wielbić Ciebie i składać o Tobie dobre świadectwo, Prosimy, uzdanie nas do bycia wiernymi świadkami Pana Jezusa, Ewangelii. Nie wstydzić się naszego Pana, nie wstydzić się krzyża Jezusa Chrystusa, ale chlubić się naszym Panem chlubić się w jego krzyżu, chlubić się w tym wielkim spawieniem, które jest naszym udziałem. Uzdanie nas, byśmy umieli o tym rozmawiać z ludźmi wokół nas. Pomagać im poznać siebie, przyprowadzać ich do ciebie i wzywać ich do głębokiej pokóry. Wzywać ich do wiary, która znajdzie swój owoc w przemianie życia. Zachowaj nas, panie, od taniej Ewangelii. Zachowaj nas od jakiegoś religijnego fałszerstwa. Pomóż nam żyć w prawdzie. Pomóż nam żyć sprawiedliwości, pomóż nam wydawać ten owoc, którego szukasz, owoc trwały, owoc obrażający się. Prosimy o łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Amen. Amen. Usiądźmy kochani jeszcze. W tym tygodniu w środę spotykamy się normalnie tutaj o 18:00 a w czwartek o 18.00 bracia przyjeżdżają z różnych stron naszego kraju. Spodziewamy się około 70 braci, więc część z nich będzie spała tutaj, przywiozą swoje materace, śpiwory, a część chcemy rozlokować po naszych domach i mieszkaniach. Tak jak mówię, bracia mają swoje materace, czy tam jakieś legowiska składane I mają też śpiwory Więc wystarczy tylko kawałek konta im udzielić Więc jeżeli ktoś z was, bracia, siostry Chciałby gościć braci u siebie Tam jest chyba lista, tak? Czy to nie ma tej listy? Nie, mieli do nas się zgłaszać Lista jest na co innego więc jeżeli ktoś chciałby kogoś przyjąć, to dzisiaj już jest, no dobrze było, żebyśmy wiedzieli, najpóźniej do środy, ale najlepiej nie zwlekać. Jeżeli macie jakieś miejsce, gdzie możecie przyjąć braci, to będzie miło, żeby część z nich przynajmniej rozlokować po naszych domach, żeby mogli u nas się spokojnie wyspać. To jest z czwartku na piątek i z piątku na sobotę. Czyli bracia przyjeżdżają w czwartek wieczorem, od 18.00 tutaj zaczynamy nasze spotkanie. Wszystkich braci serdecznie zapraszam, jeśli tylko możecie być, to bądźcie, bo jest to czas naszej tutaj wspólnej modlitwy w poście, rozważań Bożego Słowa, rozmów o, o sprawach Kościoła, naszego osobistego życia, naszego rodzinnego życia. Także gorąco wszystkich braci zachęcam, czwartek od 18.00 do 22 myślę gdzieś, i w piątek od, od 9 rano też tak do 22, cały dzień z jakimiś tam przerwami na spacer i odświeżenie. I w sobotę, chyba od 8 zaczniemy, w sobotę i gdzieś do godziny 12-13. Jeszcze tutaj zobaczymy, jak bracia będą mieli powrót do domu. Niektórzy tam muszą na jakiś pociąg. Więc zobaczymy, jaka będzie sytuacja, dowiemy się. I wtedy jeszcze damy znać tym, którzy przygotowują jakiś posiłek dla braci, żeby ich nakarmić po tych dwóch dniach postu, żeby wrócili do domu już najedzeni. Także tam jest właśnie lista do zapisywania się na kto chce co przygotować do tego obiadu, żebyśmy widzieli, żeby się nie dublować, ale jakieś tam różne potrawy przygotować. Oczywiście, jak ktoś się nie zapisze, a chciałby coś przygotować, to też można tam na ostatni moment jakąś smaczną potrawę przyrządzić i przynieść. Także tutaj też z tego co wiem, to już są osoby w ogóle. Jakutka, ktoś się zgłosił, siostry się zgłosiły do pomocy w sobotę? Jedna osoba, czyli potrzebujemy jeszcze przynajmniej dwie, trzy siostry do pomocy żeby w środę tutaj pomóc rozstawić, w sobotę oczywiście, żeby w sobotę dać braciom jeść. Tak powiem. Także jeszcze koniecznie zachęcam was kochani bracia, siostry do, do przyłożenia ręki do tego dobrego dzieła, nakarmienia braci, żeby nas błogosławili i dobrze wspominali. Co jeszcze? Jakieś jeszcze może macie ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? To bardzo proszę. Dziękujemy Bogu za pomyślną operację Henia, że wszystko dobrze poszło, bez komplikacji i Heniu jest dzisiaj już z nami, także chwała Bogu za Jego łaskę. To co, jeśli nie ma więcej ogłoszeń i informacji, to zachęcam jeszcze na herbatkę, ciasteczko i dalszą część naszego zgromadzenia i społeczności przy stołach czy na krzesłach, gdziekolwiek chcemy. Jeszcze Danusia. Danusia ma świadectwo jeszcze. Prosimy Danusiu. Cieszę się, że widzę was. Dziękuję Bogu za was i chcę się podzielić takim krótkim świadectwem. Nie pamiętam ile to było, 7 czy 8 lat temu, pewna siostra po prostu mnie skrzywdziła i ja nie mogłam sobie z tym problemem poradzić. Miałam do niej taki żal, takie jakby, taką goryczną, miałam gorycz. Ja nie mogłam z tym poradzić i później gdzieś to mnie umknęło. I powiem wam, że Bóg za łaskę mi okazał, naprawdę jestem tak niezmiernie wdzięczna, łaski mi pokazał, że dał tą sposobność, że mogła się z tą siostrą wczoraj spotkać. I walczyłam z sobą i później jakieś coś się doszło, albo teraz powiesz, albo w ogóle już nie będzie się widzieć. Więc ja się zmobilizowałam i mówię, boże pomóż mi, pomóż mi, bo nie chciałabym ją skrzywdzić. Więc poczułam na moim ramieniu jej rękę. Nie? Odwracam się, patrzę, ona jest i ja mówię, Boże, daj mi na tyle siły odwagi, żebym mogła podejść, powiedzieć jej. I wiecie co, ja się odwróciłam, ona mi przytuliła i ja mówię tak do niej, przebacz mi. A ona tak na mnie patrzy i mówię, siostro kochana, ale co mam Ci przebaczyć? Ja mówię, przebacz mi, bo tak doszło do mojego serca, nie czekaj, aż ona Ciebie przeprosi, ale Ty to uczyń. I ja to uczyniłam, powiem wam, że przyzuliłam ją i powiedziałam, chcę od ciebie usłyszeć, że ty mnie przebaczasz. I ona mówi, no przebaczam ci. No. I myśmy się tak przyzuliły i powiem wam, takie serce moje się uratowało, że Bóg pokazał, że uregulować to, bo moje życie się zakończy i gdzie ja wtedy pójdę? A mnie tak w sercu Boga się zrobiło, mówię Boże, mi zależy, żeby ta siostra była w niebie, żeby nie było nic między mną a nią, ale czyste serca. I właśnie tak jak tutaj brat opowiadał o te serca, czyste serce, to tam nie było korzenia do nikogo, nawet do człowieka ze świata, żeby mieć czyste serce. I ja dziękuję Bogu za to słowo, bo ono bardzo mocno dostarło i dlatego nie chciałam dzisiaj mówić za świadectwo, ale tak mnie poruszyło, sobie. Mówię, no podzielasz się z tym świadectwem. Może ktoś ma problem jakiś, nie? ciężko podejść, mnie. I ja mówię, dziękuję Bogu, że Bóg daje taką miłość do siebie, że to on popycha, bo czekam, sam by nie poszedł. Ale on tak jakby sam popchnął, idź ureguluj to. I ja dziękuję Bogu za to Jego łaskę. Nie? Godule, no kocham Was, Zapraszam na herbatkę, ciasteczko i dalszą społeczność.